Mam tutaj dzisiaj w audycji z nami pana doktora Piotra Bejna, który mam nadzieję, że udzieli nam wielu ciekawych odpowiedzi na nurtujące nas pytania. Witam, panie Piotrze. Witam wszystkich. No to może zaczniemy od dzis dzisiejszym tematem, bo nie trzecia wojna światowa i możliwość jej wybuchu. Może tak. Ostatnio widziałem wywiad z człowiekiem, który nazywa, nazywa Gerald Salente. Nie wiem, czy pan kojarzy taką postać. Kojarzy pan może? Nie kojarzę. No to jest taki facet, który przewiduje trendy w ekonomii, w gospodarce, w polityce i jego celność jest tak no 90% i teraz on napisał takie coś, coś on, to jest chyba kwartalnik z tego, co pamiętam, to się nazywa Trends Journal, czyli po prostu trendy na jakiś tam określony okres czasu. I on w tych trendach na następny chyba kwartał mówi o... W ogóle ten trend się nazywa Next Train to Auschwitz, czyli kolejny pociąg do Auschwitz. I chciałbym właśnie poruszyć ten temat. Jak pan myśli, ten tytuł tego, tego nowego trendu Geralda Salenta jest trafny, że te na przykład te wszystkie wydarzenia ekonomiczne i na Bliskim Wschodzie mogą nas doprowadzić do jakiegoś większego konfliktu? Światowego? O, tytuł jest ba bardzo trafny, konkluzje nie są. Tak? Tytuł przywodzi na myśl Holokaust. Dla większości ludzi Holokaust – tragedia Żydów. Tymczasem w badaniach, w których biorę udział nad ludobójstwem, Holokaust oznacza tragedię w II wojnie światowej ponad 20 grup i w tym grupa żydowska nie reprezentuje największej tragedii największą tragedię doznali Słowianie, ponad 30 milionów ofiar. Jest pełno zakłamań nie tylko na temat żydowskiego holokaustu, który fachowo nazywa się Shoah. Największym zakłamaniem jest to, że holokaust cały, nie tylko żydowski wydarzył się z planu samych syjonistów globalnych, którzy również wynieśli do władzy Hitlera i mieli władzę w III Rzeszy w państwie Pro-sionistycznym, bo popierało zakładanie państwa żydowskiego w, w Palestynie. Więc tyle dla wyjaśnienia. Wracając do tematu III wojny światowej. Tytuł pracy tego badacza czy proroka jest jak najbardziej prawidłowy, dlatego że już widzimy ludobójstwo podobne do Holokaustu od wielu, wielu lat. Wojny tzw. Stanów Zjednoczonych po II wojnie światowej zostawiły grubo ponad 10 milionów ofiar cywilnych na całym świecie. Korea, Wietnam i tak dalej, i tak dalej. Ostatnio Libia, co najmniej 50 tysięcy zabitych cywili, zupełnie niewinnych. Irak, proszę Państwa, jest tragedią cywilną już na miarę Shoah, holocaustu Żydowskiego. 5 do 6 milionów ofiar z powodu wymuszonej walki sekciarskiej, morderczych sankcji nałożonych przez ONZ, wykonanych w zbrodniczy sposób przez Wielką Brytanię i USA, skutki pozostałości broni uranowej użytej przez USA, Wielką Brytanię, w Iraku i tak, dalej, i tak dalej. 5 do 6 milionów ofiar. To są wyniki naukowe z tego programu ambitnego, w którym biorę udział badawczego nad XX i XXI wieku. Podobne przykłady mamy z innych krajów. Wspomniałem już Libię. Tam konflikt trwał tylko około 99 dni, o ile pamiętam, a ofiar było kilkadziesiąt tysięcy, jeśli nie ponad 100 tysięcy. Więc gdyby to przeliczyć na rok, na cztery lata wojny, byłyby miliony ofiar. Nie było takiej potrzeby, bo szybko załatwili to nowoczesną bronią i mają podbity następny kraj. Pytanie zasadnicze, kiedy zaczęła się trzecia wojna światowa? Pewnie no chciałby właśnie, pan no zapytać. Właśnie. Tak, tak, tak. No właśnie, ja się spotkałem z takim poglądem, że trzecia wojna Właściwie już trwa dłuższego czasu, tylko nie została ona nigdzie ogłoszona. co, co pan Z na to... moich badań i z moich konkluzji, wojna, wojna zaczęła się w czasach faryzeuszy, synów szatana. To jest co najmniej 2000 lat temu. Z takich namacalnych dowodów, to można by powiedzieć, że zaczęła się już pod koniec XVIII wieku, kiedy Rothschild opracował swój plan zniewolenia, podboju całego globu w nowym porządku świata. Utworzył w tym celu iluminatów, od tego czasu stworzył ogromne imperium finansowe. Ludzie jego pokroju dominują religie, dominują finanse, banki, gospodarki, media, politykę. We wszystkich znaczących mocarstwach mają swoich ludzi na stołkach jako marionetki. Trzecia wojna światowa już się dawno zaczęła, Jest, mhm. zaczęła się tylko jak skończyła się druga wojna światowa. Jest po prostu kontynuacją dla realiz realizacji tego planu nowego porządku świata. Ale mi teraz konkretnie chodzi o te, o te wydarzenia na Bliskim Wschodzie, czyli o tym konflikcie w Syrii, w Libii. Jakiś czas temu oglądałem wywiad z czterogwiazdkowym generałem amerykańskim Wesley Clarkiem, dokładnie. No i on mówi, że około, roku, żebym nie skłamał, 2005 roku on dostał, znaczy nie on, tylko on jakby miał dość do rozkazu, w którym było, że w przeciągu 5-10 lat kraje typu, kraju typu Irak, Syria, Lebanon, Libia, Somalia, Sudan, Iran, mają zostać podbite i cała ta spuścizna Sowietu, systemu sowieckiego właśnie ma być oczyszczona w tych krajach. No i teraz się właśnie to dzieje i mnie interesuje, czy te wydarzenia właśnie w tamtym regionie mogą być przyczyną, być jakimś, nie wiem, zarzewiem globalnego konfliktu, jak pan myśli? gdzie na przykład jest w to zaangażowana Rosja, Polska, Wielka Brytania i tak dalej. W takim namacalnym sensie dla zwyczajnych ludzi na przykład w Polsce, takich, którzy się nawet tematem zbyt nie interesują. U, jest dużo ładunku propagandowo-emocjonalnego w tym, co pan powiedział. Po pierwsze, bardzo dużo mam komentarza na tym i w tej chwili e, miesza mi się to wszystko w głowie, nie wiem od czego zacząć. Zacznę od generała Clarka. Bardzo dla mnie jest podejrzane, że ten człowiek takie wynurzenia w 2000, 2000, 2005 roku dokonał. To jest, proszę Państwa, naczelny bombardier Jugosławii z 1999 roku. Był głównodowodzący, głównodowodzącym sił US-NATO w Europie w tym czasie wykonał co do joty plan tak zwanego kompleksu J, To są ludzie, następcy realizatorzy planu Rothschilda, o którym wspomniałem w XVIII wieku. Kompleks J nazywam ich, definiuję to w moich pracach naukowych. Można znaleźć na moim blogu grypa666 i piotrbein.wordpress2s.com. Ten człowiek nie jest dobrym człowiekiem. Przed bombardowaniem Jugosławii nielegalną bronią, taką jak uranowa, bomby kasetowe z bombkami śmiercionośnymi, które dzieci pod nas znajdowały i są okaleczone, bez rąk i nóg, niektóre zabite, bomby grafitowe, które unieszkodliwiły infrastrukturę cywilną. W tym napadzie na Jugosławię chodziło o ukaranie cywili, nie żadnego Miloszewicza, bo jednego człowieka trudno schwytać. Zresztą Miloszewicz nie był takim, jakim go przedstawiono. A więc to nie jest człowiek, który moralnie ma prawo teraz osądzać wydarzenia i mówić nam, co będzie, a co nie i dlaczego. Przed Jugosławią ten sam Wesley Clark, Okay. dowodził brutalną, nielegalną, antykonstytucyjną obławą na tak zwaną sektę Waco-Texas. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie. Tam się odznaczył też użyciem nieludzkich, zakazanych środków technicznych, militarnych przeciwko cywilom. Także mnie bardzo dziwi, że od kilku lat krąży właśnie takie wideo, z Clarkiem. Właśnie, no, właśnie. Chyba, że przeszedł jakąś transformację duchową, ale nie ma żadnego dowodu na to. Nie widziałem żadnych dowodów, że Clark przyszedł do siebie, rozpoznał, co jest dobre, co złe i, i zrobił rachunek sumienia i zaczyna działać dla, dla dobra, a nie dla, dla, dla złych ludzi. Także to jest dla mnie bardzo podejrzane. Tyle o Clarku. Druga refleksja nic nowego nam nie oznajmił, bo już w latach 80. izraelski plan Inona właśnie wyszczególnił rozmaite działania poprzez podjudzanie czy stworzenie walk sekciarskich po liniach etnicznych, narodowych, religijnych. Nie tylko na Bliskim Wschodzie, pan powiedział Libia, Bliski Wschód. Libia to nie jest już Bliski Wschód, to jest Afryka Północna. I właśnie plan Inona jest to tyle dziwny, że nie ogranicza się do bezpośrednich sąsiadów Izraela, bo każde państwo ma, ma prawo myśleć o bezpieczeństwie swojego kraju na przyszłość i geograficznie, ale nie w takim zakresie geograficznym jak plan Inona. To jest wyraźnie dla mnie, analityka, analityka e, e, sił za nowym porządkiem świata, to jest dla mnie wyraźnie element tegoż planu NWO, nowego porządku, nowego ładu na świecie. Dla bezpieczeństwa Izraela nie jest potrzebne uporządkowanie Iranu. Iran nie zagraża Izraelowi ani żadnemu innemu państwu, nigdy nie zagrażał. Bójdą jest, że a, Głowa Iranu, Ahmad, Ahmadinejad, chce wymazać Izrael z mapy. To jest, to jest bezczelna propaganda judeocentryczna, przykręcenie słów samego, samej głowy państwa Iranu. Nic takiego nie powiedział i nie ma takich zamiarów. Jest zamiar odwrotny, jest zamiar judeocentryków położenia na kolana Iranu, wielkiej potęgi antycznej, w starożytności, w dalszym ciągu bardzo silnego kraju. Ale wracając jeszcze do, do, do Geralda Selente, to on w swoich wywiadach mówi, że ten kryzys ekonomiczny, który teraz występuje, doprowadzi nas właśnie do, do takiego bardzo odczuwalnego konfliktu, jakim na przykład była Druga wojna światowa, bo wtedy, jak wiemy, też, też był kryzys ekonomiczny, i, no, i później potoczyło się to wszystko w kierunku po prostu konfliktu zbrojnego. I on w tych swoich dziennikach mówi, że do, dokładnie właśnie do tego, do tego ma dojść. Biorąc pod uwagę, że jego trafność w przepowiadaniu tych trendów jest bardzo duża, no jest to dosyć takie mm, zatrważające, moim zdaniem. Co pan o tym myśli? A, znowu kilka myśli. Nie wiem. Którą wpierw pierw i w jakiś sposób wyrazić. Nie ma proroków, oprócz tych prawdziwych. Ale to, ma nie, proroków. to nie jest. Trudno to nie jest. To, to, widzieć. to nie jest prorok. Żebyśmy... Jest to jest przyszłość. Poza tym, mhm. nie tacy ludzie jak on decydują, co będzie, który guzik zostanie naciśnięty. A guzików, kompleks J, banksterzy mają mnóstwo, więcej niż my na klawiaturze. Oni jednym naciśnięciem guzika mogą zniszczyć w tej chwili Grecję, Portugalię, Hiszpanię, Polskę, jakikolwiek kraj, który jest pod znaczną ich kontrolą. A kontrolę wywierają nie tylko na tych krajach bezpośrednio zniewolonych, ale również na innych. Nad Rosją na przykład, nawet jeśli nie mają swoich ludzi tam w rządzie, to zagrywkami finansowo-gospodarczymi na giełdach i, i, i rynkach globalnych mogą położyć na kolana niemal każdy kraj. Tak zrobili z Argentyną kiedyś. Dla przykładu podam coś miałem powiedzieć ważnego i zapomniałem. Taki charakterystyczny przykład, co banksterzy mogą zrobić. Wyleciało mi z głowy. Może sobie potem przypomnę tak? Znaczy, żebyśmy się dobrze zrozumieli, Gerald Salente to nie jest prognostyk, to jest analityk trendów. On nie, nie ma jakiejś szklanej kuli, w której tą przyszłość przewidują, po prostu Rozumiem. Analizuje, Rozumiem. Sytuację, analizuje sytuację, która jest teraz i do czego ona może się rozwinąć, do jakiego, do jakich etapów. Tak, ale to jest to jest prognozowanie, zakładając, że ścieżka wiodąca do takiego, a takiego zdarzenia, mhm, w tym tak. wypadku Wojna Światowa jest podobna w każdym wypadku. Jak mówiłem, kompleks J, banksterzy mają ogromną klawiaturę guzików, które mogą naciskać. I nie wiemy, jakie guziki w tej chwili nacis nacisną. Na przykład, czy przed II Światową Wojną było aż tyle sztucznie nakręconych wo wojen domowych, czy było globalne wytworzenie histerii terroryzmu, który jest, istnieje, ale w formie państwowej, nie takiej, jak nam podają. Czy to wszystko było przed II wojną światową? Przed II wojną światową była władza banksterska, a wywołali na przykład wielką depresję lat 30 -tych. mogli i sterowali politykami głównych mocarstw przez prośby. Kierowanie środków pożyczkowych. już wiadomo, że banksterzy popierali i bolszewików, i Stalina, i Hitlera, w zależności od tego, jak chcieli manipulować wydarzeniami politycznymi i wojennymi, żeby osiągnąć swoje cele. O co chodzi? Chodzi o to, że mają w swych rękach wiele środków i ilość, roz, rozmaitość kombinacji jest y, tak duża, że Moim zdaniem trudno jest prognozować. Oni sami tylko wiedzą, co będzie. Może nawet nie oni, bo oni muszą dostosować wybór guzików na klawiaturze do tego, jaka jest obecnie sytuacja, bo sytuacja nie zawsze układa się tak, jakby oni chcieli. Zawsze są jakieś anomalie, ktoś się wyłamie, jakiś Mostanu, stanu, Islandia się wyłamała na przykład. To moim zdaniem można można scenariusze koncypować, ale żeby powiedzieć na pewno co będzie, to nie jest moim zdaniem możliwe. Rozumiem, że zakłada, ale zakłada pan taką ewentualność tego globalnego konfliktu, który miałby wybuchnąć? No bo tutaj mam przed sobą taki, taki wykres, to jest yy, dokładnie na stronie prisonplanet.pl, który nam mówi, to jest trend track, tak się to nazywa. I mamy na okres, pomiędzy okresem 2011 a 2013 yy, angloamerykański establishment chce do 2013 roku przejąć następujące kraje, o których już mówiłem, Syria, Libia, Libia, Libia Somalia, Sudan i tak dalej. I później mamy tak, yy, 2013 do 2030 i mamy tak mniej więcej pośrodku tego, ta analiza Geralda Selenta Wojny domowe prowadzące do wojen regionalnych, które doprowadzą do pierwszej wielkiej wojny XXI wieku. I to jest taki trend trak tego, tego człowieka. I myśli jak, jak, jak pan myśli, czy jest taka możliwość takiego globalnego konfliktu, czy, czy zupełnie pan jakby nie bierze pod uwagę takiej ewentualności? Możliwość jest, ale czy on będzie i w tym czasie, i tą drogą nie jestem pewien, dlatego że można podbić świat po kawałku, tak jak robią teraz między II wojną światową, a chwilą obecną. Według mnie, tak jak powiedziałem, trzecia wojna zaczęła się po zakończeniu drugiej i trwa po kawałku, po malutku. Ostatnio widzimy jakąś eskalację, czy przyspieszenie, tak. ale to niekoniecznie wynika z tego, że chcą, czy prowadzą do trzeciej wojny globalnej. Dlatego, że ta trzecia globalna wojna przy y, obecnych środkach technicznych y, mogłaby zniszczyć i, i ich samych, i oni sobie to zdają z, z, z tego sprawę. Gdyby na przykład w tej chwili rozwścieczyć Iran y, atakiem na nim na, na, na na, na Iran, to, to skutki mogły być nieobliczalne. Na przykład w, w odwecie mógłby być zniszczony cały Izrael. Bardzo małe państwo, kilka, parę Tel, Abyw, Tel Abyw i, i Jerozolima, parę kluczowych miast, gdzie jest centrum o, powiedzmy mózg tego kraju, parę do kilku baz wojskowych, w tym Dimona nuklearna i po Izraelu. Gdyby był atak na, na Iran brutalny, dlatego Obama odmówił Netanyahu jakiejkolwiek współpracy w tej chwili, nie wiadomo na jak długo, w, we wspólnym ataku na Iran. Ja śledzę na bieżąco to, co pisze dysydent izraelski żydowskiego pochodzenia obecnie katolik, w każdym razie chrześcijanin, Rojtow. On, jego analizy są bardzo ciekawe. Analizował na przykład, dlaczego Izrael sam nie zaatakuje Iranu. Gdyby to zrobił bombowcami, to lot jest za długi, żeby Irańczycy nie mogli skutecznie się obronić, a nawet może puścić odwetowe jakieś pociski z głowicami nuklearnymi na Izrael i po ptokach. Nie może, nie może Izrael wypuścić rakiet z głowicami atomowymi z jakiegokolwiek punktu, czy to z Izraela, czy z Łodzi Podwodnych, dlatego że jest tyle punktów dowodzenia telekomunikacji i, i, i tego mózgu irańskiego, że jest nie sposób zapobiec, żeby któryś z punktów, który jeszcze nie jest zniszczony, zdecydował, wysyłamy odwetową rakietę z głowicą nuklearną na Izrael i po ptokach w Izraelu. Dlatego Izrael potrzebuje pomoc USA, NATO i tak dalej. No to tutaj, I jak to... widzimy, od ośmiu lat już grożą tym napadem nuklearnym na nuklearny w cudzysłowie Iran. I co? I G. Nie jest łatwo doprowadzić do wojny, a jeszcze trudniej do wojny światowej w obecnych warunkach, kiedy mamy tak tak potężne środki zniszczenia globalnego. Tylko szaleniec, bez zastanowienia, będzie naciskał guziki. Dobrze. Ja dzisiaj dokładnie oglądałem wywiad z Davidem, z Davidem Eichem. Dosyć ciekawy, muszę przyznać. I on w tym wywiadzie mówił, że napisał do niego człowiek z Anglii list. Ten człowiek pracuje jako, w Polsce się to nazywa parkingowy. I szef tego człowieka zaprosił go do biura dał i dał wszystkim pracownikom takie upoważnienia z policji do tego, że po pierwsze mogą wchodzić bez pozwolenia na teren prywatny i mają możliwość aresztowania ludzi. No i ten człowiek, który się który z tym parkingowym w Anglii zapytał się swojego szefa, no ale po co mi to? On powiedział szef, że on nie wie, on po prostu dostał taki przykaz, żeby to wszystkim rozdać, znieść sobie do domu i, i, i po prostu sobie to trzymajcie. I później ten pracownik spotkał się z policjantem jakimś zaprzyjaźnionym i ten policjant powiedział mu, że na każdy dystrykt w Anglii jest właśnie człowiek taki jak on, znaczy ten policjant i w momencie, gdy wybuchnie ta wojna globalna, Globalna, nieglobalna, ale w której Wielka Brytania będzie zaangażowana, obowiązki policjantów przejmą właśnie ci ludzie, którzy są teraz takimi na przykład parkingowymi. Tak? I no to jest taka, taka, taka ciekawostka. Nie wiem sam, czy w to wierzyć, czy nie. Natomiast, może z innej beczki. Jeżeli by wybuch taki konflikt, to jakie mogłyby być konsekwencje dla Polski? Jeszcze odniosę się do tego, co pan powiedział o parkingowej. Tak. To nie jest ewenement tylko brytyjski. Te same rzeczy dzieją się w Polsce już za czasów liknej pandemii, w cudzysłowie, tak zwanego świnioka H1N1. Były podobne, podobne ustawienia służb takich jak Straż Pożara na przykład w Polsce, a pewnie inne służby, włącznie z, z ewentualnym przybyciem do Stanów Zjednoczonych w jakimś tam celu, pacyfikacji czy, czy utrzymywania porządku. Nawet były polskie oddziały służb, nie pamiętam których, w USA na, na ćwiczeniach. Także to nie są żadne ewenementy. To jest nagminne w USA w tej chwili na przykład, że przygotowuje się ludzi, nie tylko słysz mundurowych, do czegoś. Ale do czego i w jakim celu? Czy do wojny światowej, czy do sztucznie wywołanego zamieszania w danym kraju, żeby zacisnąć jeszcze bardziej śrubę, objąć jeszcze większą kontrolę. I zmniejszyć jeszcze bardziej swobody obywatelskie, wolność poruszania się i tak dalej. Przecież kilka tygodni temu dopiero Obama podpisał specjalny rozkaz, na mocy którego wszystko, dosłownie wszystko w Stanach Zjednoczonych, zasoby, agencje, praca ludzka, dostępność mężczyzn do służby wojskowej, wszystko podlega temu rozkazowi, Wygląda na to, że, że w każdej chwili może być stan wojenny albo jakaś y, akcja militarna przeciwko innemu państwu. To nie znaczy, że będzie wojna światowa. To równie dobrze znaczyć może, że będzie sztucznie wywołana wojna domowa czy inne zamieszanie, żeby właśnie zacisnąć śrubę w danym kraju. A jakie są, właśnie kontynuując ten wątek, jakie są nastroje w Stanach? Bo ostatnio czytałem artykuł o tym, że... Ja też nie wiem, czy jest to prawda, ale artykuł mówi o tym, że rząd amerykański kupuje kule, jakieś budki kuloodporne, sprzęt opancerzony jeżdżący, natomiast ludzie, którzy mieszkają w Stanach kupują broń, żeby, żeby, tak, żeby się bronić. Jakie na są... na moje blogi przetłumaczyłem nawet ten artykuł na polski, jest na obu moich blogach. Rzeczywiście tak jest. To, jest. to trzeba powiązać z tym rozkazem prezydenckim czy ustawą prezydencką, executive order, nie wiem jak się tłumaczy na polski. Mhm. To trzeba również powiązać z poprzednim, z przełomu roku, kiedy się Amerykanie bawili na Sylwestra. Obama podpisał tak, tak, tak. następną totalitarną ustawę, że można aresztować... Tylko z podejrzenia czy z pomówienia, że ktoś jest terrorystą, każdego Amerykanina na terenie USA nie trzeba informować nikogo, rodziny, nie trzeba wyjaśnić człowiekowi, nie trzeba wołać jego mecenasa. Można go uwięzić, torturować, nawet zabić. I to przez służby wojskowe, które, którym konstytucja USA zabrania udziału we wszelkich akcjach przeciw obywatelom USA, szczególnie na terenie USA. A, Więc tak, tak. mamy ten trend do totalitaryzmu, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, kraj, kluczowych w Polsce kluczowych krajach kompleksu J. To nie znaczy, że to doprowadzi do wojny światowej, bo wojna musi być z jakąś drugą stroną. Chiny, Rosja, Indie, nie wiem, czy koalicja tych krajów z Brazylią, nie wiem. Wojna ta by była bardzo trudna, bo w tej chwili Chiny, Rosja, Indie potęgą militarną doskonale yy, równają, jeśli nie prześcigają połączone siły NATO. To jest tylko jakaś iluzja podtrzymywana tu przez media, że nasze siły natowskie są najlepsze w najlepszym świecie. Po prostu tamte nie miały możliwości i nie chcą pokazywać swojej siły. Zresztą siły NATO nie są aż tak wielkie, że USA, NATO nie potrafi doprowadzić do podboju jednego kraju, Iraku czy Afganistanu, bez uszczerbku dla finansów i, i, i swojego sprzętu i wojsk. Więc gdyby druga strona w jakiejś wojnie światowej została wywołana na dywanik militarnie, to ona niekoniecznie musi odpowiedzieć militarnie, bo w tej chwili, w obecnej wojnie tej niskiego natężenia przedłużonej, o której mówiłem, wojny domowej, z kraju do kraju się przerzucające i tak dalej. Nie siła militarna decyduje, tylko metody tak zwane asymetryczne, a więc piąte kolumny, jakieś e, lipne, e, niby rebelianckie, rodzime, rodzime siły, które okazują się sprowadzoną z zagranicy Al-Kaidą i innymi mieszkami, nawet najemnikami Blackwaters opłaconymi opłacanymi 100 tysięcy dolarów na rok, każdy czy, czy, czy co tam. Te kraje wywołane do wojny nie muszą odpowiedzieć militarnie. I tak się dzieje już w tej chwili. Wojna trzecia światowa trwa. Ona nie jest taka jak przedtem, bo jesteśmy przyzwyczajeni do pierwszej, drugiej wojny światowej, wybuchające bomby w Hiroshimie, Nagasaki, no, pióropusze, no, no, no. strzelanina, okopy... Tak. miliony zabitych. Ta tak. wojna trwa metodami znanymi nam, używanymi, używanymi przez oficjalne siły zbrojne, ale przeważnie metodami innymi. Wojna informacyjna na przykład. Nie ma chyba w historii precedensu, na jaką skalę i z jakimi skutkami jest ona prowadzona od, od iluś lat. Wojna informacyjna. Proszę zobaczyć, ile ludzi jest ogłupionych, nie tylko w Polsce, na całym świecie, co do rzeczywistego stanu gospodarki, polityki i, i tak dalej, i tak dalej. Ogłupione jest, kto rządzi światem, kto stoi za złem. Polska rusofobia jest tutaj przednim przypadkiem. Większość Polaków myśli, że winny jest KGB, Rosja i Putin wszystkiemu złu, nie tylko w Polsce. A czy polski rząd jeździ po wskazówki do Moskwy, czy do Tel Awiwu, do, do, do Brukseli, do Waszyngtonu. Więc takiego ogłupienia przez wojnę e, informacyjną jest miliardy, jest niemal tyle, co ludzi na ziemi. W innych systemach, w innych kulturach jest trochę lepiej. Muzułmanie bardziej się orientują, e, prawosławni, chrześcijanie, Grecja, Gruzja, Ukraina. Białoruś, Rosja i, i prawosławni tu na zachodzie lepiej się orientują, gdzie tkwi zło, niż większość ludzkości. Taki jest ogromny efekt wojny informacyjnej. I nie potrzeba ich zwalczyć czy, czy zniewolić militarnie. Oni już są zniewoleni. Oni już współpracują dla nowego porządku świata, bo są ogłupieni i są użytecznymi idiotami użytecznymi idiotami. I to jest wojsko nie liczone w milionach, tylko w miliardach. I po co trzecią wojnę światową robić? Chodzi w końcu o zniewolenie od podbój miliardów. Oni już są podbici. Ich umysły i serca są podbite. Muszę przyznać bardzo, bardzo ciekawe, ciekawe podejście. Czyli myśli pan, że to jest tak, że nie trzeba podbijać ludzi, którzy po prostu... Oni sami zostali chcą być podbici. podbici. Oni chcą to? być niewolnikami, no jest, więc tak, po co no. trzeba Tak, no, oni już zostali podbici przez wojnę informacyjną, więc po co ich podbijać militarnie? Nie tylko wojnę informacyjną, wojna moralna. Tak. Wojna religijna... Na czym Religijne... polega, prze, przepraszam, że przerywam. Na czym polega wojna moralna? Bo tego nie rozumiem. Wojna moralna polega... Popatrzcie na Polskę. Jaka jest korupcja, e, morałów, zasad. A, kiedy ja żyłem w Polsce, niesłychane było, żeby dziewczyna głośno, otwarcie na ulicy, że rzucała mięsem. To jest drobny przykład. Mógłbym tutaj gadać cały dzień na ten temat. A, Tenże kompleks J zawsze infiltrował, ale ostatnio zdołał niesłychane szkody popełnić we wszystkich religiach. Nie tylko w judaizmie swoim, oni tak samo Żydów zniewalają, podbijają metodami asymetrycznymi jak, jak nas. Wiesz, masy żydowskie najwięcej ucierpiały od nich właśnie w Shoah, w holokauście Żydowskim, z planu syjonistów. Ileś milionów Żydów, Niechętnych, czy wrogich syjonizmowi i niechętnych wyjazdowi do, do Palestyny, oni po prostu zdecydowali od 1942 roku, dwa lata po rozpoczęciu wojny dopiero, zdecydowali, zgładzić. A mógłby, mógłby Pan powiedzieć jeszcze trochę e, dla słuchaczy, co to jest ten kompleks J, bo ja tak dokładnie nie wiem, co to jest. Kompleks J to jest skrót od kompleks władzy judeocentrycznej. Na, najlepiej poczytać moje referaty naukowe jeden na ten temat. Przetłumaczyłem go na polski. Jest na moich e, obu blogach. Nazywa się jude Judeocentrycy i zbrodnie masowe. E, kompleks J to jest globalna sieć ludzi, zadedykowanych w sprawie judeocentryzmu. Co to jest judeocentryzm? To jest szowinistyczny, skrajny, skrajne dążenie do zaspokojenia i zadbania o swoje egoistyczne interesy kosztem innych grup. I tutaj czołowymi postaciami w kompleksie J jest historycznie rodzina Rothschildów, o której mówiłem. Jest rabinat talmudyczny, Talmudys to jest bardzo rasistowska, bezbożna, przeciw Bogu właściwie, odmiana judaizmu, gardząca nieżydami itd., itd. Mamy tego wyraz na przykład w podboju Palestyny, w ludobójstwie przeciw Arabom, Palestyńczykom. i to nie jest, muszę podkreślić, że Judecentrycy nie reprezentują całego żydostwa. Ja na bieżąco współpracuję z, na przykład z organizacją Jewish Voice for Peace w Kalifornii. Teraz rozchodzą się na całe Stany Zjednoczone. Jest grupa Żydów, światów postępowych, która powiedziała dosyć tego draństwa judeocentrycznego, my musimy coś zrobić. I oni występują przeciw, przeciw w tej chwili ludobójstwu izraelskiemu w Palestynie. Ja im pomagam jak mogę, namawiam innych, bo reforma judocentryzmu na, albo likwidacja może skutecznie tylko się odbyć według mnie wewnątrz społeczności żydowskiej. Oni sami muszą zneutralizować, wyizolować te swoje skrajne, bardzo szkodliwe jednostki. A Zauważyłem, że zadaje pan pytania, ja zaczyna odpowiadać, zbaczamy z tematu. Także proszę mnie naprowadzać na temat, jeśli zobaczy zbyt dużo. Nie, na razie na razie trzymamy się cały czas, myślę, tego głównego tematu. Tylko ja bym chciał, żeby właśnie pan te, te, te terminy wyjaśnił, jak właśnie kompleks świat, bo żeby to było zrozumiałe. No ale to już mniej więcej wiemy, o co chodzi. Teraz mamy na przykład sytuację, ale może jeszcze wrócę do tego tematu, o którym rozmawialiśmy, że... Pan mówi o tym kompleksie J, o tym co oni robią, ale ja na przykład ostatnio czytałem taki, taką informację, że Steven Rockefeller na przykład, który jest razem z Gorbaczowem zdaje się i Maury Strongiem, no oni napisali chyba, żeby dobrze to powiedzieć, Kartę Ziemi, tak, to jest o globalnym ociepleniu z tego co wiem. I i o przyszłym świecie ogólnie, jak ma wyglądać. No i tam ogólnie zacząłem się interesować Stephenem Rockefellerem i czytałem, że on przez jakiś czas studiował na przykład nauki wschodu, takie jak zen, buddyzm i tak dalej. Później, gdy czytałem ten, ten ich manifest, to oni się tam bardzo często poływali na tym, żeby ten nowy świat, podobny, do tego, w jaki sposób funkcjonuje, y, funkcjonują te założenia właśnie buddyzmu i, y, na przykład. Że on ma być y, y, scentralizowany, ma w nim królować y, pokój i tego typu szlachetne rzeczy. No, no dlatego o tym mówię, ponieważ to, o czym rozmawiamy, jest zupełnie w kontraście do tego. A wcale nie jest w kontraście, dlatego że kompleks J używa y, lisich metod, bardzo zmyłkowych, żeby awansować ze swoimi planami. Rockefeller, Rockefellerowie, tak jak Rothschildowie, mają bardzo niechlubną historię i, i obecną działalność. Na przykład fundacje, które opracowują odludniające szczepionki, leki, środki, to są fundacje Rockefellera. Żywność, gmo, walka w cudzysłowie z rakiem, która tylko pogłębia epidemię raka. Ostatnio przetłumaczyłem artykuł, który udowadnia, jak Fundacja Rockefellera rozmyślnie pracuje nad właśnie metodami pogarszania zdrowia i odludniania globalnej ludności. A to, że tam sugerują jakiś buddyzm jako religię światową, no to jest nic nowego, bo nowy porządek świata to jest jeden rząd, jedna religia, jedna armia, jeden bank. Muszą coś zaproponować, nie mogą powiedzieć, że będzie judaizm i siedem praw Noego, a do tego dążą. Zaraz powiem, proszę przypomnieć o siedmiu yy, prawach Noego. Ale bym, tu bym chciał panu przerwać, bo przypomniałem sobie coś bardzo ważnego. Oni w tym dokumencie Mówią, i to nie jest żaden sekret, bo to sobie można ściągnąć te dokumenty z internetu, one są zresztą na PrisonPanet.pl dostępne obecnie, zamieścili je. Karta Ziemi, granice wzrostu, jeszcze jeden dokument, nie pamiętam. I oni mówią, że głównym problemem na świecie i takimi przyczynami konfliktów jest religia chrześcijańska i muzułmańska.